Yeah, oh.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 I tłumaczący, mieli zależność od Ducha Świętego. Amen. Amen. Będziemy kontynuowali list w efiał 5 rozdział. Ephesa 5 ist genauso ausgewogen wie 1. 11. 1. I ten 5 rozdział jest dokładnie tak samo wyważony jak Koryntian 11. extra sagen, falls nachher vergessen sollte. Chciałbym to właśnie już teraz powiedzieć, bo by się mogło zdarzyć, żebym o tym zapomniał powiedzieć. We hebben drie Aufforderungen aan die mannen. En we hebben ook drie Aufforderungen aan die vrouwen. Voor die Männer in vers 25 en in vers 28. 25 en in vers 33. En voor die Frauen in vers 22 en 24. En evenals in vers 33. Czy dwudziesty 22, 24 i 33. trzeci. Das Wort Gottes ist schon sehr sehr ausgewogen in diesen Dingen, A das oznacza, że Słowo Boże w tych rzeczach jest bardzo wyważone. Das erste Wort, das der Apostel Paulus hier an Personen richtet, ist an die Frauen. Apostel Paulus I jest tu umowa o tym, że ma być, czy ma się być podległym. Gar nicht in Vers, in Vers 22. W zasadzie to słowo nie jest napisane tutaj w tym 22 wierszu. Ale mamy go w 21 już, wir in der że mamy być podlegli jedni drugim w bojaźni Chrystusowej eben also ihr frauen euren eigenen männern I tak samo wy żony waszym własnym mężom tak to w zasadzie powinno być das wohl unterordnen ist auch völlig falsch verstanden worden das sor war być poddanym zostało źle zrozumiane denn unterordnen bedeutet nicht gehorchen wo äh pod, być podległym oznacza nie być posłusznym nie oznacza nie oznacza nie być posłusznym Unterordnen betekent is niet hetzelfde als "gehoorchen". to nie is Het woord gehorchen hebben we ook in brief in kapitel 6, vers 1. Het woord hebben we ook in hoofdstuk, in het eerste vers. dat laat ons dat deze uitdrukkingen verschillende betekenissen hebben. Je kinderen gehoorst je Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom. Na podstawie pewnych reguł, zasad, które są. I te zasady, reguły macie praktykować, obojętnie czy je rozumiecie, czy też nie. to jest posłuszeństwo. jest Gehorchen aufgrund von Anordnungen.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 22. Ale dokładnie tego wyrażenia Bóg nie używa w wierszu 22. Rede unterordnen. Ale tu jest mowa o byciu uległym. Bedeutet, überhaupt nicht sein. A to zupełnie nie oznacza być posłusznym, nie wolnisz być posłusznym. Eine Ale to opisuje stanowisko serca. Dat is etwas völlig anderes. Abt, hier is zo'n superminnebo. Er is zelfs een grens die Gott gesetzt hat. Als is zelfs een grens die God geset hebt. Hier is zelfs een grens die God geset hebt. Hier is zelfs een grens die God Zo hebt. Hier is zelfs is een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 dat man God meer gehorchen zal dan de menschen. Na przykład, 5 rozdział, mm -hmm. mamy te słowa, że mamy być Bogu bardziej niż ludziom. Dat heet, wenn der man plötzlich dingen fordert, die vielleicht ungehorsam zijn, muss man da niet blind folgen. To oznacza na przykład, że jeśli mąż żąda pewnych rzeczy, które są niewłaściwe, to nie oznacza, że żona ma ślepo za tym to wykonywać. To man kann in der entsprechenden Herzenshaltung ale to oznacza, że w odpowiednim nastawieniu serca żona ma prawo w pewnych sytuacjach powiedzieć nie. Przykładem tutaj może być z całą pewnością Abraham i Sara. Gdy nie, nie, nie, nie mam teraz dokładnie tego miejsca, nie, nie potrafię go teraz nazwać, ale gdy Bóg mówi do Abrahama, posłuchaj Sary. Dat was een paar, maar het was een maaltijd. Maar man zien dat het niet dat man alles moet doen. Maar we zien dat het niet dat je alles moet doen. dat het een stemming dat het is. Natuurlijk hebben we in 1 Mose 3, diesen vers. Mose 3, 1 Mojżeszowej 3, 1 Mose 3, 1 vers 16 16 Und wenn ein Mann wird deines verlangen sein er aber wird über dich herrschen będą pragnienia twoje on zaś będzie panował nad tobą Das heißt to aber nicht das Gott zu Adam gesagt hat du sollst über deine Frau herrschen allesonnioznacza że Bóg powiedział do Adama ty masz panować nad swoją żoną einige Männer verstehen diesen Vers manchmal etwas falsch i ja myślę, że to niektórzy mężowie właśnie ten wiersz źle rozumieją, Ale tutaj w tym przypadku w pierwszej mężowej mamy następstwa upadku w grzech. To oznacza, że Bóg nigdy tego nie chciał. Ale jest to następstwo nieposłuszeństwa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 Lecz Ty mas nad Nim Also Wat in 1. Mose 3 staat, is überhaupt kein widerspruch zu dem, was ich gerade bezüglich Efeza 5 gesagt habe. A więc to, co mamy w 1. Mojżeszowej 3 rozdział, jest, nie jest z temu, co właśnie czytaliśmy z Efezjan 5 rozdział. Efeza 5 beschrijft den herzenstukstand. Efezjan 5 rozdział opisuje stan naszego serca. 1. Mose 3 beschrijft die folgen des Sündenfalls. A pierwsza księga Mojżeszowa opisuje następstwa upadku grzech. Dlaczego one, czyli żony, powinny być uległe swoim własnym mężom? To nie jest napisane ogólnie mężom, tylko swoim mężom. A więc tutaj chodzi dokładnie o swojego męża. Dat heißt, Gott leitet hier een Spezialfall aus uit een principe af. Dat houdt dat hier de speciale bijzonderheid uit de algemene regel. dat in vers 23. Want de algemene regel hebben we in vers 23. Want de man is het hoofd van de vrouw. Want de man is de hoofd van de vrouw. Dat dat de zijn vrouw A to oznacza, nie oznacza tylko, że może jest głową swojej żony. A więc tym Bożą, tą Bożą zasadą jest to, ta zasada stworzenia, która jest obowiązująca. Ale w, tym, w tej zasadzie stworzenia jest taka bardzo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 wenn der mann ist das haupt der frau so manoje z głową żony wie auch der christus das haupt der versammlung ist jak christus jest głową kościoła er ist das leibes heiland. ciało którego jest zbawicielem wie ist denn christus das haupt der versammlung jak w jaki sposób christus jest głową zgromadzenia to nicht in der form dass christus über die versammlung herrscht żeż nie w tej formie, że Chrystus panuje nad zgromadzeniem, sondern in dem Punkt, dass er sie nährt und pflegt. aber in dem Sinne, dass er sie pielengt und e, karmt. Das heißt, dieser göttliche Vergleich, der kommt, macht sofort klar, was es bedeutet, dass die Frauen ihren eigenen Männern sich unterordnen sollen.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 roską i wielką e, nacią. Dasz etwas ganz wichtiges, was man sich jetzt schon gut merken sollte. To jest coś bardzo ważnego, co dobrze powinniśmy zapamiętać. Weißt du. Um, es ist leicht, von seinen Frauen zu fordern, dass sie sich unterordnen wollen. Wiecie, bo to jest bardzo prosto rządać od własnych żon, by były uległe. Aber es ist wahrscheinlich viel viel schwieriger, ihnen das auch leicht zu machen ale o wiele, wiele trudniej jest im to jakby ułatwić, żeby one takie były wobec jest, nas. A więc jest to taki związek, w którym te strony są zmieniane, czyli jest to obowiązujące dla obu stron. I bardzo trzeba o to dbać. I bardzo trzeba o to dbać. I Bóg używa trzech wierszy, by to wyjaśnić, w jaki sposób Chrystus pielęgnuje zgromadzenie. A więc w 23 wierszu mamy podstawę dla wiersza 22. mit dem eingeleitet. Dlatego jest tutaj w 23 wierszu to słówko bo. Maar wie in Vers 22 eine Grenze gibt als dem Herrn tak, jak w 22 mieliśmy tą ustanowioną granicę jak panu gibt es auch hier eine Grenze również i tutaj mamy tą granicę postawioną wie ook de christus jak i christus das heißt jedes mal een goddelijke persoon göttliche Person hingelenkt A więc za każdym razem jest, myśli są skierowane na boską osobę zwar immer auf die gleiche göttliche Person auf Jesus, den Sohn Gottes, En za każdym razem na ten wordt, boski osobę, czyli na Jezusa, Syna Bożego, Der einmal als Herr bezeichnet wird, wurde rat jest als pan. Wir haben das gestern schon gezeigt, das heißt, er hat ein Anrecht an uns, weil er uns erkauft hat. Zresztą przypominajmy o tym, że on ma pewne prawa do nas, ponieważ on nas odkupił. En auf der anderen Seite wird hingelenkt auf den Christus A z drugiej strony jest skazane na Chrystusa, auf den Gottes, na tego pomazanego Bożego, bei dem alle Zeit ein wohlgeruch z, z, z, z którego z, z cały czas wznosi się ta woń przyjemna. Chciałbym to też pokazać, co to oznacza w Ewangelii Mateusza, co vielleicht ein klein wenig zeigt was in diesem Begriff Christus drinsteckt, steckt, wurde dann auch so co jest zawarte w tym pojęciu Chrystus. Pierwsze miejsce jest Mateusza 3 rozdział, als der Herr sich taufen ließ, Jesus się seine Liebe so groß war, dass er sich eins machte mit den Bußfertigen aus dem Volk. Gdy jego miłość była tak wielka, że on się zjednał z tymi, którzy byli gotowi pokutować z jego ludu, i gdzie mogłoby powstać podejrzenie, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy nim a tymi, którzy chcieli pokutować, czyli gotowi po pokutować, Ale jest jedna potężna różnica. On był bez grzechu, a ci, którzy e, chcieli pokutować, mieli ten grzech. W każdym razie e, natychmiast rozlega się głos z nieba. That, geliebter so, dem ich gefunden habe. Który mówi, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Etwas, was das Leben von auf Erde prägt. I to jest coś, co e, Zidentnuje życie Chrystusa tutaj na tej Ziemi. Er ma pracę. Er On był tym upodobaniem u Boga. Następne miejsce to jest jednocześnie cytat. Z Mateusza 13 rozdział. Przepraszam, 12. Folpert 18, 18. Vers. Siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen gefunden hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, którym moja dusza ma upodobanie, złożę na niego ducha mego. Seht jetzt wird hingelenkt auf ein Zitat aus dem Propheten Jesaja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 man kan ook zeggen dat in hem die fülle der Gottheid leidhaftig wohnte. i można to powiedzieć, że w nim była cała pełnia boskości Und die dritte Stelle enthält eine völlig nieuwe, botschaft. a trzeci wiersz, trzecie miejsce zawiera zupełnie nowe, nowe postelstwo, rewolucyjne poselstwo. 17. 17 rozdział Wo eben der Herr Jesus dort auf dem Berg der Verklärung war mit drei Jüngern, gdzie Jezus was met drie plötzlich Abraham und Mose und Elia erschienen, nagle pojawili się tam Mojżesz Elias. Petrus sagt, lass uns drei Hütten bauen, Piotr mówi: Zróbmy trzy namioty. So so die beiden großen Glaubensmänner auf eine Stufe stellt wie Jesus Christus den Sohn Gottes.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 pojawia się głos z nieba i weź mój ulubieńca, nad którym wolałem gefunden habe. Daniel, syn mój miłowany, z którym znalazłem upodobanie. Totals mit Ende dieser Aussage Gottes nicht. Duchownie kończy jeszcze ta wypowiedź Boża. Jest folk noch ein Wort, was für die Juden schockierend war. Duch się pojawia słowo, które dla Żydów było szokujące. In hört, jego słuchajcie. Sie gingen davon aus, dass sie auf Abraham hören muss. Oni zawsze wychodzili z założenia, że mają słuchać Abrahama, jako tego ojca wiary, że mają słuchać Mojżesza jako tego dawcę zakonu. Nie, Bóg mówi, to jest mój syn umiłowany, którym znalazłem upodobanie, Jego musicie słuchać. Dat is in effect dat, wat in de beeld Christus drinsteigt. I dat is precies wat is ujęte onder het okresteem Christus. Wie ook de Christus die versam... <coughs> maar wie die versam... Wie ook de Christus als hoofd der versam... To wat we hebben in de 23e versie in de Efezjan. Wie Christus is de hoofd van de grond. Dus deze persoon die alle tijd als wulgefallen Gottes was... A więc ta osoba, która zawsze była upodobaniem Bożym, so hat, która Boga w tak doskonały sposób uczciła i uwielbiła, am ende sagte, müsst ihr hören", o którym Bóg mówi, jego słuchajcie, hat Gott als Haupt über die Versammlung gesetzt. Tego Bóg ustanowił jako głowę zgromadzenia. Sag als Antwort Gottes auf sein Leben hier auf dieser Erde.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 Ciała Chrystusa. Ciała Dat Zbawiciela. Znaiscie, haben hier im Endeffekt den göttlichen Maßstab voor een Ehe. A więc tutaj mamy ten Boży wzór dla małżeństwa. A więc tą tym wzorcem jest Chrystus w swoim doskonałym oddaniem. Ik denk dat we de praktische kant kunnen begrijpen. Ik denk dat als het gaat om onze praktische kant, we niet in staat zijn om dit te begrijpen. Maar de manier waarop hij dat doet, praktisch en soms verschijnen vragen over hoe we dit gaan praktiseren. Maar het wordt eigenlijk nog veel moeilijker voor ons. Maar het wordt nog steeds veel moeilijker. We zullen het later zien. zien. Maar deze goddelijke maatstaf wordt ook voor de vrouwen gebruikt ale ten Boży wzorzec jest użyty także i dla e, kobiet. A więc to oznacza, że tu nie ma dwóch wzorców. A więc jeszcze raz, mąż jest głową żony, jak Chrystus głową zgromadzenia. Teraz w 24 wierszu mamy tą drugą stronę wie die Versammlung moet Christus unterworfen ist. zo, ook die vrouwen in alles. Dag we wszystkim. Also die Maßstab, die Grundlage is voor beide genau die gleiche. A więc ten, ten dorzec, ta zasada De, vrouwen, de, taka sama. Gott de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, God heeft Ale tym wzorcem jest zawsze Chrystus Seine beziehung zur i jego związek czy jego relacja z tym, co zgromadzeniem. ja myślę, że to jest dla nas jasne, co tu jest, co myślimy pod pojęciem zgromadzenia. Tu um die die nie chodzi o wierzących, którzy zgromadzają się w danej mie miejscowości. Danej miejscowości. Het gaat ook niet om die Seite, dat alle Gläubigen, die nu leben, die Versammlung Gottes darstellen. Nie gaat het om tą stronę, że ci wierzący, którzy obecnie żyją gaat het że de przedstawiają to zgromadzenie. hier gaat om de begriff in zijn grootste weite, maar hier gaat het om de jego znaczeniu. hier het in gaat de hier Zu der alle Gläubigen gehören van Pfingsten bis zur Entrückung. Do którego należen, jako do zgromadzenia, do którego należą wszyscy wierzący od czasów zielonych świąt aż do pochwycenia przez Pana. Dat heet die Versammlung in ihrer Absolutheit. A więc zgromadzenie swojej Absolutności. Woevan heute leider wenig zu sehen is. Niestety dzisiaj z tego jest bardzo mało widoczne. Ook dieses thema wird leichter Apostel nog behandelt. I również ten temat tym tematem zajmuje się apostoł. A więc w tych wierszach 22 do 24 są położone podstawy dla dobrego małżeństwa. które opierają się na tym zasadzie, która panuje w stworzeniu het nur einen einzigen Maßstab gibt nämlich Christus und die Versammlung, In vers 25 werden wieder die Männer angesprochen jetzt praktische Seite, namelijk dat man zijn vrouw Frau lieben soll. Hier tut mowa o praktycznej stronie, mianowicie, że mężowie mają miłować swoje en weer komt God een vergelijk. En weer hebben we een vergelijk. Dit vergelijk zich nu over drie versen. En dit vergelijk is nu drie Vers 25, 26 en 27. 25, 26 en 27. En deze drie verse zeigen ons wirklich alle Mühe, die Christus aufgewendet hat. I te trzy wiersze pokazują nam ten wszelki trud, jaki Chrystus, jakiego Chrystus sobie zadał. A więc to jest po pierwsze Jego trud w przeszłości. 25 wiersz. Jest to Jego trud w teraźniejszości. 26 wiersz. Jego trud słomości wiersz 27 A wenn hier von liebe die rede ist mowa o miłości to die vollkommene liebe des christus als maßstab gesetzt jest tutaj jako ten wzór przedstawiona doskonała miłość chrystusa która działała w przeszłości która jest obecna teraz und auch in der zukunft uns in Która w przyszłości doprowadzi nas również do celu. Was ist in der Vergangenheit passiert? Co stało się w przeszłości? Da hat Christus sich selbst für die Versammlung hingegeben. Christus dał samego siebie za zgromadzenie. Wir haben einen ganz, ganz schwachen Vergleich, der für in einem Gleichnis, das der Herr Jesus selbst anführt. Mamy bardzo słaby przykład tego, dann Panesos Zitats in Matthäus 13 Matthäus Vers 45 in die folgenden in der volgende. und Rede von einem Kaufmann, ist der schöne Perlen sucht. Hier sucht er auf dem De der schöne Perlen sucht, findet er plötzlich eine sehr Ciekawe jest, że on szuka pięknych pereł i nagle znajduje jedną kosztowną. sagt eine sehr schöne Bóg nie mówi tutaj, że on znalazł jedną bardzo piękną perłę, auch der Fall gewesen ist. A z całą pewnością tak i też było. Ale ta perła nie tylko, że była piękna, ale ona była przede wszystkim kosztowna. Kostbar bedeutet, es musste ein hoher Preis bezahlt werden. A więc kosztowna wskazuje na to, że musiała być zapłacona wielka, wysoka cena. kon er niet betalen prijs. En ook Wietek niet betalen, dan was hij niet meer in die prijs te betalen. Hij moest alles verkopen wat hij had, want hij moest alles verkopen. Hij Hij moest alles alles naprawdę wszystko, Diese eine einzige perle zu kaufen. Ik wil een ander, één persoon kopen. Het is een schwacher bild van tego, wat Christus tat. Het is een scherp obraad van wat Christus doet. Een heel bild van de Liebe van Christus. Een heel scherp van de miłości Christus. Want Christus. Christus verkaufte niet alleen alles wat hij had. Want Christus niet Er gab ook zijn eigen leven. Toen hij nog een eigen nog een eigen leven wilde. Toen hij nog een eigen ten kupiec tego nie musiał uczynić To nam etwas von pokazuje co nieco z tej nieopisanej miłości Chrystusa do swojego zgromadzenia jak chrystus alles verkaufte wird uns gezeigt im zweite Korintherbrief, że chrystus wszystko sprzedał jest nam pokazane w drugim liście do koryntian poznajcie z Gnade unserer Herrn Jesus Christus kennen jest że znamy łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że, der erreicht war, który, będąc bogatym, dla nas stał się ubogim. To jest to nieco z tego, który mamy, co mamy opisane w 46 wierszu Mateusza. Chrystus Arm Co to oznacza, że Chrystus stał się biednym? bedeutete nicht, dass er aufhörte, Gott zu sein, danie oznacza, że on przestał być Bogiem, ale wysyłoje te, dass er darauf verzichtete, seine göttliche Kraft für sich selbst einzusetzen. Alle to oznacza, że on zaniechał by swojej boskiej mocy używać w swojej sprawie. Kratz ja, to sagen, alles was er besaß, abgegeben und nicht für sich selbst benutzt. A więc wszystko co miał, on odłożył to jak gdyby na bok i nie korzystał z tego was die die anzugucken. Als Judas met een heeresmacht kam, kwam um om die ene persoon te zu nehmen, Judas, praatte met de zaal en zei tegen de muziekers: "Ook wanneer ieder En de Heer heeft "Wie zoekt u?" En de man stelt het vragen: "Wie En dan zeggen ze: "Jezus de Nazareer. En dan zeggen: "Jezus de En dan "Ik ben het." I pan mówi, jam jest, I, um. I wszyscy padają na fasz. To zeigt uns was von seiner göttlichen Macht in einem einzigen Wort. Dann pokazuje co nieco z jego boskiej mocy, w tym z nich słówku. Dann können die alle wieder aufstehen. I mogą znowu wszyscy powstać. Dann stellt der Herr nochmal die gleiche Frage. I pan stawia im jeszcze raz to samo pytanie. Und sie sind so dreist und geben nochmal die gleiche Antwort. I oni są jeszcze tak ochydni, że dają tą samą odpowiedź. I nagle nic się nie dzieje. Pan pozwolił się związać i, <coughs> i pozwolił się związać. To jest nie więcej to, co jest opisane tutaj w przypadku tej perły. On sprzedał wszystko. Ale die Gefangnahme reicht natürlich nicht aus, um die Frage der Sünde und Schuld zu klären. Ale to pozwolenie się związać, czy pojęcia, nie załatwiłoby sprawy zapłaty za grzechy. Ale to źródło życia musiało jeszcze iść w śmierć. To podobieństwo tej kosztownej perle nam już tego nie przedstawia. Maar zo so absoluut, volkomen groot was die Liebe des Christus. Maar zo absoluut en zo nu Christus. ist Christus is niet voor die Versammlung gestorven, weil hij irgendetwas iets met zu te doen. Die Christus is niet voor die Versammlung gestorven, weil Die Christus te meer om ze te bezitten by je posiadać dlatego zmarł. I widzimy, że on je uświęcił i oczyścił, To jest anders innego niż związek do nas osobisty do nas ludzi. Jeszcze raz einmal dieser 25, to porównanie w 25. wierszu, I ich glaube jeder versteht, wie weit er davon entfernt I myślę, że każdy z nas rozumie, jak daleko jesteśmy od tego, jak bardzo jesteśmy od tego oddaleni. Mężowie miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował zgromadzenie. Und sich selbst für sie hat. I wydał zań samego siebie. Zauważamy, jak, jak piękny sposób apostoł Paweł to tutaj formułuje. Fängt an mit der Unterordnung. Zaczyna od tej uległości. Es wird anschließend sofort der Vergleich gebracht mit Christus. Mm -hmm. Natychmiast jest przytoczone Porównanie z Chrystusem. Der Mann ist das Haupt, wieder der Vergleich mit Christus. Mąż jest głową i znowu Porównanie do Chrystusa. Die Frauen sollen sich den Männern unterwerfen in allem. Eee, żony powinny być podległe mężom we wszystkim. I sofort heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen. I natychmiast jest napisane mężowie miłujcie żony swoje. I teraz mamy ten, to największe, najwspanialsze, najdoskonalsze porównanie jakiekolwiek jest. i każdy z nas, który patrzy na swoje własne małżeństwo, wie, Zauważa natychmiast, jak często zawodził w tym. Fortschritt ist Gott hierhin als ein Prinzip. A jednak Bóg to zapisuje tutaj jako tą zasadę. A więc to była ta miłość Chrystusowa w przeszłości do zgromadzenia. bo on je nabył czy zdobył. Ale teraz mamy coś e, teraźniejszego. 26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 Dat heißt, de dienst van Heer Jezus heutzutage aan de Versammlung besteht daarin... A dus betekent dat de van Heer Jezus tegen de Zgromadering is op dat... van alles wat ze ...by het, dus de Zgromadering, van alles wat ze kunnen verhalen... ...die het tegenover de zgromaderingen... ...zij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 Jezus besteht zijn Arbeit daarin dat hij ze andauernd heiligt, also dus trennt van al die dingen. Maar tutaj is zijn polega dat tym, że on ciągle, nieustannie oczyszcza is niet het enige wat hij doet. Maar dat is niet die, die hij het oplega, hij doet. Maar niet hij Maar dat is niet het enige wat hij doet. Maar dat is niet hij doet. doet. En het sondern durch das gesprochene Wort, ale chodzi tutaj przez wypowiadane czy mówione słowo. Das griechische Wort, das dort für Wort steht, ist das gesprochene Wort. To słówko, które w języku greckim jest tutaj użyte przez słowo, jest tutaj na myśli wypowiedziane słowo. Tak by w naszym musiało być to oddane. Das heißt, er teilt sozusagen der Versammlung himmlische Dinge mit. A więc to oznacza, że On e, dzieli się z nami e, tymi rzeczami niebiańskimi, które świadczą o Chrystusie. Es geht hier nicht darum, dass irgendwie für die Versammlung gestorben ist, um ihr Sünden zu vergeben. A więc myślę, że rozumiecie o co mi chodzi, że tu nie chodzi tylko o to, by e, myśleć, że Chrystus zmarł e, za zgromadzenie, by je. E, po, wybaczyć im grzechy, nam grzechy. No, it was eben diese kostbare perle, die, sie, die jetzt durch seinen Tod. Ale to była tak kosztowna perła, którą on zdobył przez swoją śmierć. Und wo jetzt sehr viel mühe aufwände. I on teraz zadaje sobie wiele trudu, um sie sozusagen zu heiligen und zu reinigen, by, by nas, czy nas jako zgromadzenie teraz uświęcać i oczyszczać ciągle. Und das wo heutzutage von der Einheit fast nichts mehr zu sehen. I dzisiaj, w z tej jedności praktycznie nic nie widać. Ja, ganzen Bemühungen steht das Fleisch der einzelnen Gläubigen gegenüber. Tem wszelkim eh, trudom i temu staraniu pańskiemu nasze ciało się niestety stoi na drodze. hier wird uns eben gezeigt, was die Liebe zu den Frauen bedeutet. Ale tu jest pokazane,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 damit er die versammlung sich selbst verherrlicht darstellte die nicht flecken oder runzel oder etwas dergleichen habe aber so wie przysposobić zgromadzenie pełne chwały bez skazy zmazy lub czegoś w tym was ist der unterschied zwischen flecken und runzel hier is de von tussen sind en skazami und flecken ist etwas was von außen kommt A więc ta zmaza czy plama to jest coś, co pochodzi z zewnątrz. A więc to są te zanieczyszczenia z zewnątrz. dagegen sind dinge, die kommen von innen heraus. A te wskazy są to rzeczy, które pochodzą z wnętrza. Tu można by użyć, powiedzieć też, jest to zanieczyszczenie z wnętrza naszego. Maar Christus wil einmal die Versammlung vor Gott darstellen, ale Christus kiedyś przedstawi zgromadzenie przed Bogiem, auf der weder Flecken, Verunreinigungen von außen sind, na którym nie będzie lam czyli zanieczyszczeń z zewnątrz, noch Verunreinigungen von innen sichtbar sind, ani nie będzie tych skaz, czyli zanieczyszczeń z, z wnętrza, oder ook nur irgendetwas dergleichen da sei ani czegokolwiek w tym rodzaju, zonan, dass sie heilig und untadelig sei, ale aby było zgromadzenie święte i niepokalane. Das gleiche wort wird auch benutzt für ohne flecken, dass sie heilig und ohne flecken sei. To samo słowo jest użyte, aby było święte i bez flamy. No, noch einmal, im Augenblick ist davon wenig zu sehen. A więc jeszcze raz to podkreślamy, że w tej chwili praktycznie mało co jest z tego widzialne dem Streit, bei all der Zerrissenheit, die in der Christenheit da ist. Hier spricht Wojrzymy Einfluss, den mittlerweile auch ungläubige Menschen gewonnen haben. die ja. Einfluss, den auch gewonnen haben. I pod uwagę ten spryt, jaki so, dass der Apostel Paulus im zweiten Timotheusbrief nur noch von einem großen Haus sprechen kann. Także apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza może mówić tylko o tym wielkim domu. Gdzie te naczynia, gdzie są naczynia ku chwale i niesławie. I to jest bardzo poważne słowo, które tam apostoł wypowiada. Ale to nie zmienia nic w tym, że Pan Jezus dzień w dzień jest e, czy troszczy się, czy trudzi się o swoje zgromadzenie. I, i tak właśnie kiedyś doskona, jako doskonałe przedstawi zgromadzenie Bogu. To jest poza tym duża różnica pomiędzy w stosunku do pierwszej księgi mojżeszowej, drugi rozdział Nee, vers 22, 22. wierz. heißt es nämlich: um Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und er brachte sie zu dem Menschen. Dann haben wir 22. wierz geschrieben: A z żebra, które z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Das heißt in 1. Mose 2 war es Gott, der die Frau nahm und zu Adam brachte. W pierwszej mamy Boga, który wziął kobietę i przyprowadził ją do Adama. Gott brachte sie, die Frau, zu den Menschen. A więc Bóg przyprowadził ją, kobietę do człowieka. Adam konnte das selbst nicht. Adam sam tego nie potrafił. Aber hier Efesa 5 ist das anders, ale tutaj w wersji 5 rozdziawia to inaczej. Da ist nicht Gott derjenige, der die Versammlung ohne Flecken en ohne rondelen, darstellen wird, wilt. Het is niet który zgromadzenie die het vergroening bez kaas en zonder presenteert, maar het is Christus zelf. Maar het is Christus En dat is een van de heel, heel mooie in het Testament, die we hebben. En dat is een heel, heel mooie in het Testament, Dat deze mens Jezus Christus, dat deze mensch Jezus Christus, gleichzeitig de eeuwige zoon God Musi być jednocześnie wieczny, odwiecznym synem Bożym. Denn 1 Mos. 2 zeigt uns, dass so eine Handlung nur ein Gott tun konnte. Bo, w 1 Mojżeszowej 2. rozdział którą czytaliśmy, możemy zobaczyć, że takie, taką rzecz może uczynić tylko i wyłącznie Bóg. Wenn es jedoch Jesus selbst tun wird, jeśli tutaj w 27. Wierszu, Pan Jezus sam to uczyni, muss er also gleichzeitig auch Gott sein. To jednocześnie On musi być Bogiem. En zo hebben we einige Hinweise im in Neuen Testament, die ons zeigen, dat de Sohn des Menschen ook de ewige Sohn Gottes is. we hebben kilka voorbeelden wskazówek in het nieuwe Testament, die ons że dat de Człowieczy is jednocześnie Synem Bożym. Zo zijn ook die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Zo moeten ook miłować żony hun eigen własne ciała. moeten hun eigen Das ist natürlich wieder ein Hinweis op het Alte Testament. Tu jest oczywiście znowu wskazówka na Stary Testament. Denn guck mal, wenn Adam zijn vrouw Eva lieb, liebte, to well, zobaczcie, gdy Adam, widzimy, że Adam miłował swoją żonę Ewę, dann liebte er mm -hmm. sie in der Tat wie seinen eigenen Leib. To on w rzeczywistości miłował ją jak swoje własne ciało. Denn sie war ja ein Teil seines eigenen Leib. To przecież ona była częścią jego ciała die wurde ja aus der Rippe aus der Seite van Adam gebildet. Przecież ona dat z van deze z van żebra Adama van Das is Dat heißt, Eva bestand ee, me, me, chemisch gezien, uit hetzelfde lichaam als Adam. A van chemisch gezien, van hemische ze afkomstig van DNA als Adam. Liebte hij zijn vrouw, liep hij tegelijkertijd een deel die direct van hem was. Aangezien hij zijn vrouw, zijn vrouw, die hij lief had, die hij lief Daarom benutzt Gott hier diesen Vergleich. Dlatego Bóg używa tutaj tego porównania. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Tak też i mężowie winnen nieuwować żony swoje, jak własne ciała. Und es ist völlig klar, dass man seinen eigenen Leib in einer gewissen Weise liebt. A jest to też chyba dla każdego z nas jasne, że każdy z miuje swoje ciało. So, man liebt Leib dadurch, indem man ihn pflegt und nährt. A miłuje je przez to, że je pielęgnujemy i odżywiamy. Das heißt noch einmal, dieses Lieben bedeutet lieben durch pflegen und durchnäheren. A więc ta miłość oznacza, że jest pielęgnacja i karmienie. Und es ist etwas, wozu die Männer schuldig sind. I to jest coś, co mężowie są winni czynić. Dat heisst, er een also om notwendigkeit, dat te doen. En deze notwendigkeit is die Liebe des Christus zur Versammlung. En tą koniecznością is miłość Chrystusa do Christus aan het zgromadzen. En we gleich verstehen, warum dat der is. En dlaczego to ma miejsce. Want het Einsetzen der Ehe in het Buch het czy van małżeństwa w de Mojżeszowej eigentlich das erste Bild, was wir in der Bibel haben, von Christus und der Versammlung. Wir können das vielleicht zuerst angucken, damit ich das auch nachher nicht vergesse. Obwohl, dann können wir gleich mal. Das wird ja noch in Vers 31 erwähnt. Okay. Ähm, Vers 29, nein, doch Vers 29. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Kto miłuje swoją żonę, miłuje samego siebie. 28 wiersz pod koniec. Warum? Erstens, wie ich eben sagte, dass Eva ein Teil von Adam war. Dlaczego? Już to właśnie wspomniałem, że Eva była częścią Adama. Also noch einmal, wenn Adam seine Frau Eva liebte, a więc jeszcze raz, jeśli Adam miłował swoją żonę Ewę, liebte er sich tatsächlich auch selbst, denn sie war ein Teil von seinem Leib. To miłował sam siebie, bo ona była częścią niego. I dlatego Bóg mówi, że oni będą jednym ciałem. Was er eben auch heutzutage auf die Ehe bezieht. Co też jest odnoszone dzisiaj, jeśli chodzi o małżeństwo. Das heißt, wenn A więc jeśli dziś ktoś miłuje swoją żonę, to miłuje i samego siebie, bo ona jest moją częścią denn es gibt niemanden der sein eigenes fleisch hat wo niemand kto by nienawidził swoje ciało also keiner hasst seinen eigenen körper aber nicht nienawidzić swojego własnego ciała sondern er versucht ihn zu nähren und zu pflegen alle żywi i pielęgnuje und zwar wieder kommt der vergleich wie christus die versammlung wir neurowamy do porównanie jak i porównanie jak i christus wat dat betekent? We hebben dat woord neren, ik geloof, ähnlich in Kapitel 6, Vers 4. Dat woord karmi, dat we in een podobisch kontekst użymen, in het 6.-verdziale, 4.-1. En daar es het op. En dan is het zo, wychowujcie. En je väter, reist eure kinderen niet zum Zorn, maar zie je ze op. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz wychowujcie je. W karności dla Pana. W to to to... karności i w napominaniu dla Pana. Dieses Nähren bedeutet aufziehen in der Gesinnung des Herrn. A więc to karmienie to oznacza wychowywanie w usposobieniu e, pańskim. Das heißt, das Nähren bedeutet, dass man darum besorgt ist, dass geistliche Speise da ist.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 Dat is wat somit du deine Frau auch nähren kannst. Było coś, czym mógłbyś nakarmić swoją żonę. Zwar bedeutet zunächst einmal, dass du dich selbst mit dem Wort Gottes beschäftigen musst, a więc to oznacza przede wszystkim na początku, że ty sam siebie musisz karmić Słowem Bożym. Dass du selbst ein Gebetsleben mit Gott führen musst, je sam musisz prowadzić to życie modlitewne z Bogiem. Dat je die moet, dat je die Speise moet musst, że Ty ten pokarm en je nabywać je Frau vrouw en familie zu voeden, je vrouw en je familie potem dalej je ze kunt voeden, je ze kunt je ze kunt voeden, zodat je want wij Männer alle möglichen speisen zu ons nemen want wij meneer karmijen zich om alle mogelijkheden maar geen maar niet met ik heb dat gestern al gezeigt in het Lied ik heb dat gestern al gezegd in het dat wat man is dat wat men się je dat je dat ook I to jest tym owocem, który wydajemy potem. Potem jest taki owoc, który wydajemy. Jeśli ktoś nie wierzy, to niech spróbuje hast. Na drugi dzień każdy wam powie, co jedliście wczoraj. Bo będziesz wydawał tę ten, ten, woń. Teraz widzimy, jak wielka jest ta odpowiedzialność. Wenn wir deine Speise jetzt die Dinge dieser Welt sind, bo jeśli naszym pokarmem są rzeczy tego świata, vielleicht berufliches fortkommen oder wie auch immer, na przykład avans zawodowy czy cokolwiek, dann ist das die Nahrung, die du deiner Frau gibst. Jeśli to jest ten pokarm, który ty dajesz swojej żonie, dann ist das die Nahrung, die später deine Kinder weitergereicht werden. To jest dokładnie będzie tym, ten pokarm, który twoja żona przekaże swoim waszym dzieciom. Da muss man sich nicht wundern, wenn von der christlichen Ehe wenig zu sehen ist. Nie trzeba się dziwić, jeśli z tego chrześcijańskiego małżeństwa nic nie będzie widoczne. Also das erste ist, dass man sie soll. Pierwszą, eee, pierwszą cechą jest to, że trzeba je żywić. Das zweite jest, Drugą eee, cechą jest to, że się je pielęgnuje. Beide punkte. Finden wir übrigens auch im 1. Thessalonicher Brief. Der zweite ist mein Thema. Der In Vers 1 Thessalonicher 2 Vers 7. 1. Thessalonicher 2, 7. In der Mitte. Wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. pośród der jak żywicielka. Czy karmiąca matka otaczająca, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Wir sind auch diese Dinge miteinander verbunden, diese Dinge sind połączone ze sobą. I są porównane z sobą und sie werden mit der nährenden Frau verglichen, die sind vorwognen mit der karmioncą matką. Und als Zeugnisgeber. vergleicht der Apostel Paulus sich auch mit einem Vater in Vers 11, wenn es dann aber mehr um Ermahnungen geht. Potem Paweł tak samo porównuje to do ojca, ale to bardziej jeśli chodzi o to napomnienie w wierszu 11. To jest a więc jest to typowa matczyna cecha charakterystyczna, to to typowa, że troszczy się o pokarm i o pielęgnację. E, Trotzdem jest to hier die Aufgabe des Mannes in Epheser 5, a jednak Jest to zadanie dla męża tutaj naszym urybku w naszym urywku w Jednak on jest głową rodziny. Er besorgt sozusagen die Nahrung, die anschließend über die Frau an die Kinder weitergegeben wird. czy troszczy się o pokarm, który przez żonę będzie przekazywany dalej dzieciom. a więc możemy zauważyć, jak wielka jest odpowiedzialność, którą mamy. En ik dacht, het is even zo, sofort komt der Vergleich, wie ook de Christus die Versammlung, ik sage, genährt en gepflegt hat. En hier hebben we hetzelfde voorzien, als ik Christus in het zomerzien, riep ik weg ruimte. En plötzlich wekt het het thema. we zijn Glieder seines Leibes. zijn Strunkami Ciała jego jesteśmy. Ik hoop echt dat als met het nemen en in de Ehe niet klappt, dat ik niet iets was. Dat jeśli coś nie in w tym en i gaat, dat je dan in de versammlung gottes zitten, dat het dat